Początek transmisji z Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja. Słuchają Państwo dwójki, jest poniedziałek, 30 marca, minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Jak co poniedziałek zapraszam Monika Pilch. Dziś w przeglądzie o nowej wystawie w Muzeum Impresjonizmu oraz premierze w reżyserii Tomasa Ostermayera. Średniowieczne lekarstwo na wypalenie, załamanie nerwowe i pożądanie. Na łamach Timesa ukazała się recenzja książki Petera Jonesa. Autor przekonuje w niej, że teoria siedmiu grzechów głównych pozostaje zaskakująco aktualna i ma wiele do powiedzenia o problemach XXI wieku, od zazdrości po depresję. Jak pisze Jones, już jako dziewięciolatek oglądając w londyńskiej National Gallery portret Ryszarda III poczuł, że coś w nim drgnęło. Tego dnia postanowił poświęcić życie przeszukiwaniu zakamarków zapomnianych rękopisów i z czasem nabrał przekonania, że średniowieczna Europa była cywilizacją nastawioną na zrozumienie ludzkiego umysłu. Książka zatytułowana Samopomoc ze średniowiecza – podróż do średniowiecznego umysłu ma nie tylko chwytliwy tytuł, ale i interesującą, choć nieco nietypową koncepcję. To rozwinięcie uniwersyteckiego kursu prowadzonego przez autora na temat siedmiu grzechów głównych. Każdy rozdział poświęcony jest jednemu z nich, pysze, zazdrości, gniewowi, lenistwu, chciwości, obżarstwu i porządliwości oraz temu, jak były rozumiane w średniowieczu. Choć momentami książka ociera się o pastisz, broni się solidnym zapleczem naukowym oraz świadomością, że ludzie od zawsze traktowali historię jako swego rodzaju instrukcję obsługi życia. I choć sprowadzanie wszystkiego do własnych doświadczeń może być przejawem pychy, wszyscy pozostajemy, jak zauważa recenzent Timesa, dziełem w trakcie tworzenia. Pierwsze lata Claude'a Moneta w Giverny, wówczas niewielkiej liczącej 270 mieszkańców w wiosce, były czasem czystej radości. Po latach trudności i dramatów miejsce to stało się dla artysty niemal rajem. W 1890 roku Monet stał się właścicielem posiadłości, gdzie stworzył ogród ze stawem i słynnym japońskim mostkiem. Dziś w powstałym tam Muzeum Impresjonizmu można oglądać specjalną ekspozycję poświęconą temu dojrzałemu okresowi twórczości artysty. Artykuł na jej temat opublikował dziennik Le Figaro. To właśnie wtedy, w przełomowym okresie Monet ugruntował swój styl, jednocześnie umacniając pozycję jako czołowy przedstawiciel impresjonizmu. Sięgnął po motywy pozornie proste i dostępne – polamaków, rzędy topoli, łąki wzgórza czy brzegi rzek – jak podkreślają kuratorzy, wystawa ukazuje bardziej intymne oblicze artysty. Czasem niepewnego, zawsze poszukującego, znajdującego się w momencie zmiany sposobu patrzenia na świat. Dzięki współpracy z wieloma muzeami udało się zgromadzić wyjątkowy zestaw dzieł. Samo muzeum mieści się przy niewielkiej drodze prowadzącej do dawnej tłoczni przebudowanej niegdyś przez Moneta. Budynek jest nowoczesny, ale dyskretny, harmonijnie wpisany w otaczającą go roślinność. Wystawę zatytułowaną Monet odkrywa Żywerni" 1883-1890 można oglądać do 5 lipca. Watykańscy konserwatorzy odkryli autentyczne dzieło El Greco. Ukryte zostało pod warstwami późniejszych przemalowań na obrazie odkupiciel z lat 90. XVI wieku, informuje dziennik Le Figaro. Obraz podarowany papieżowi Pawłowi VI w 1967 roku przez długi czas uchodził za kopię w złym stanie. Dopiero niedawna renowacja odsłoniła jego oryginalną mistrzowską kompozycję. To niewielkie, niedokończone dzieło olejne na desce przedstawia Chrystusa odkupiciela. Muzea Watykańskie potwierdziły jego autentyczność, wskazując, że przez dziesięciolecia warstwa przemalowań skutecznie ukrywała oryginalne pociągnięcia pędzla. Analizy wykazały także obecność wcześniejszych szkiców młodego El Greka pod widoczną kompozycją. Obraz powstał w okresie dojrzałości twórczej artysty, który zrewolucjonizował malarstwo hiszpańskie, łącząc wpływy Tycjana i Michała Anioła. Dzieło to można obecnie oglądać w Pałacu Castel Gandolfo. Thomas Ostermeyer, jeden z najważniejszych niemieckich reżyserów teatralnych, przygotowuje nową inscenizację skąpca – z Larsem Eidingerem w roli głównej. Jak zauważa Die Welt, sztuka Moliera ukazująca pieniądze i miłość jako równorzędne wartości wyjątkowo trafnie rezonuje ze współczesnością. Ostermaier i Eidinger tworzą duet porównywalny do Martina Scorsese i Roberta De Niro. Od lat współpracują i wyznaczają nowe standardy w teatrze. Ich Hamlet pozostaje w repertuarze od 18 lat i wkrótce doczeka się 500. przedstawienia, a Ryszard III – Grane jest już od ponad dekady. Spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a milety znikają błyskawicznie. Szałbinę, niegdyś scena Petera Steina, dziś kojarzona jest przede wszystkim z Ostermajerem. W repertuarze teatru znajduje się 13 jego inscenizacji od klasyki, takiej jak Hamlet, Ryszard III czy Mewa, po współczesne adaptacje. Reżyser zwykle przygotowuje w sezonie jedną sztukę klasyczną i jedną współczesną. Jego skąpiec nie będzie jednak wierną interpretacją Moliera. Jak podkreśla Ostermayer, tekst traktowany jest jako materiał do twórczej obróbki. Skrócona wersja spektaklu ma być ekstremalna. Tam, gdzie oryginał operuje rozbudowanymi dialogami, pojawi się szybka, dynamiczna wymiana zdań. Premiera zapowiada się jako odważne i współczesne odczytanie klasyki. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Monika Pilch, bardzo dziękuję. Tak rozpoczęliśmy drugą część audycji Wybieram Dwójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i przed mikrofonem Monika Zając. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 18. A już teraz sięgamy po kompozycję Fryderyka Chopina i to w nie byle jakim wykonaniu. Fino Sonaty Hammer Fryderyka Chopina w interpretacji Marty Archerich. Słuchają Państwo Dwójki już 12 minut po 17. Nie bez powodu to nagranie pojawiło się właśnie teraz w naszej audycji, bo w tym szopenowskim świecie pozostaniemy jeszcze przez dłuższą chwilę. Gość Dwójki Monika Kopcik, dzień dobry. Gościem dwójki jest pan Piotr Wit, autor książki Przedpiekle Sławy, która poświęcona jest pierwszym piętnastu miesiącom, które spędził Fryderyk Chopin w Paryżu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ukazało się już trzecie wydanie tej książki. Uzupełnione, przejrzane. Jakiego rodzaju były to uzupełnienia? Tak, ja dodałem cały rozdział o śpiewie, Francuskim, który był za czasów Chopina bardzo specjalnym ewenementem. I dodałem także rozważania na temat cri de Paris, czyli piosenek śpiewanych przez handlarzy domokrożnych, które na Chopinie zrobiły duże wrażenie, mało kto to zauważył. On napisał pod wpływem piosenki jednego z tych sprzedawców, Taki utwór, który się nazywa e, wariacje na temat e, piosenki sprzedawcy szkapleży" z opery Herolda Felix. Jest mało zauważony, ale cztery pokolenia polskich e, muzykologów przed wojną pisały, poczynając od e, Hesika, od Fernanda Hesika, że utwór jest rewolucyjny, że wnosi do muzyki coś zupełnie... Nowego. Cała książka, która jest teraz tutaj przed nami, obfituje w takie szczegóły, które dotyczą nie tyle twórczości Chopina, ale właśnie okoliczności historycznych, kulturowych, w których znalazł się w latach 30. w Paryżu. Jak istotne jest to, aby widzieć Chopina jako człowieka epoki, jako człowieka XIX wieku? No właśnie, ja mam wielką ochotę odpowiedzieć na pytanie, którego Pani tak Taktownie mi nie postawiła, po co pisać książkę Nowo Chopenie. Piśmiennictwo dotyczące Chopena, jak mi to powiedział dyrektor zbiorów muzycznych Uniwersytetu, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pan dr Maculewicz. Piotr Maculewicz to jest ponad 5,5 tysiąca pozycji. Do dzisiaj może nawet i 7 tysięcy. Część z nich stanowią biografię. Otóż w żadnej z tych biografii. Nie ma tylko jednego, tego okresu, od kiedy Chopin, biedny i nieznany zupełnie we Francji, przybył do Paryża, to jest październik 1831, tuż po upadku powstania listopadowego, do jego triumfu, 15 miesięcy później. Ale co robił w tym czasie? No więc najbardziej uczciwi biografowie po prostu nic na ten temat nie mówią. Inni zastępują prawdę legendami. Są takie dwie legendy. Jedna to jest ta, że pomagał mu wtedy Rothschild, a druga, że pomagali mu wtedy Radziwiłowie. No więc to jest to. Jest to. I, I ja właściwie zająłem się Chopinem, mogę powiedzieć, przypadkiem. Przypadkiem, dlatego że przypadkiem jestem Polakiem, przypadkiem, dlatego że mieszkam w Paryżu. No i jeszcze był jeden przypadek, mianowicie ja napisałem monografię historyczną naszej ambasady, czy gmachu pałacu, który od 1936 roku jest jednym z dwóch najpiękniejszych i najlepiej zachowanych pałaców paryskich XVIII wieku. I szukając materiałów w archiwach, w starych pamiętnikach, najchętniej dziennikach, które są dokumentami, pamiętniki to już różnie bywa, w zależności od tego, czy pamięć zawodzi, czy nie. Więc natknąłem się nagle na e, Chopina, na koncert, w którym brał udział Chopin. I zobaczyłem, że to nie był zwyczajny koncert. To był koncert noworoczny w ambasadzie Austrii. Wiemy, jakie znaczenie Austriacy przywiązują do koncertów noworocznych. Przecież cały świat e, transmituje je co roku z Wiednia. I tam zobaczyłem no, że no, Chopin, Chopin w ambasadzie austriackiej podczas koncertu. I ten koncert noworoczny w ambasadzie, która była znana w Paryżu nie jako placówka dyplomatyczna, tylko jako najbardziej wpływowy salon muzyczny Paryża. Pani Teresy Aponi, żony ambasadora. I u niej koncert noworoczny to były chóry i orkiestra teatru Favar, czyli teatru włoskiego, dyrygowane przez Rosiniego we własnej osobie. Następnie największe głosy świata, którymi Paryż wtedy dysponował. Tenor Rubini, o którym ksiądz Jełowicki pisał, że tylko dwie rzeczy zrobiły na nim wielkie, naprawdę wrażenie. To były wodospady w szafkuzie i głos Rubiniego. No i Angelika Catalani to no wszystkie te wielkości. Bas, la Blasz. I wśród in instrumentalistów y, trzech największych pianistów, jakimi świat dysponował, ale dwa już uznani. Przede wszystkim Fryderyk Kalkbrenner, którego wszyscy, poczynając od niego samego, uważali za największego pianista świata. Obok niego Liszt. Liszt był młodszy od Chopina o rok, ale już sławny, ponieważ on zaczął swoją karierę paryską w wieku 12 lat. Już był wielką sławą i wśród nich nikomu nie znany Monsieur Chopin de Warsowi, student. Proszę państwa, i Chopin zagrał. W tydzień później z biedaka stał się najbogatszym człowiekiem, najbogatszym Polakiem w Paryżu jednym z, bo tydzień później zarabiał 100 franków dziennie. Chodzi o franki złote, to jest równowartość mniej więcej 6 tysięcy euro Ale co robił przez tych 15 miesięcy wcześniej? Jak żył? Mnie to bardzo interesowało i tutaj muszę powiedzieć Przedłem w ślady wielkiego polskiego pianisty Artura Rubinsteina Rubinstein pasjonował się życiem człowieka, życiem Chopina, ponieważ chciał wiedzieć, jak Chopin grał sam Chopina i jak Chopin uczył grać Chopina swoich uczniów. No i w wyniku tych poszukiwań Rubinstein kupował na aukcjach każdą pamiątkę, jaka się pokazała po Chopinie. Zresztą podarował to wszystko później narodowi w różnych formach. I doszedł do wniosku, że za jego młodości grano Chopina bardzo dużo, ale grano go źle, ponieważ nie rozumiano człowieka. I tutaj bardzo się źle wyraził, odniósł do interpretacji Paderewskiego. Bo napisał dosłownie, że interpretacja Paderewskiego jest chorobliwa, Nazbyt sentymentalna, mętna i zbyt dowolna. Ta do, tą dowolność Paderewskiego, no to można stwierdzić, oglądając dokumenty, ponieważ Paderewskiemu powierzono narodowe wydanie dzieł Chopina. I Paderewski uznał, że Chopin niektóre nuty napisał nie tak, jak powinny brzmieć, w związku z czym je zmieniał. No co Rubinsteinowi się bardzo nie spodobało Początkowo jego interpretację Rubinsteina Niektórzy krytykowali jako interpretację suchą Rafał Brechacz powiedział mi kiedyś Nie mówiliśmy o Rubinsteinie, Powiedział mi kiedyś Moim Bogiem jest Rubinstein A innym razem powiedział mi Każda nutka musi być wygrana W tych pasażach, gdzie Pianiści trochę mniej biegli, no opuszczają, u niego każda nutka musi być wygrana. I zresztą wracając tutaj do pani pierwszego pytania, co ja pozmieniałem, no to także szata graficzna, ilustracja jest bardzo rozszerzona. Tutaj w książce jest są 43 ilustracje kolorowe. Z i których możemy dowiedzieć się, dodajmy na przykład, jak wyglądały dyliżanse, mapy, książki, wydania z XIX wieku. Także to też przybliża nam sam kontekst epoki. No tak. Potem e, sto, ponad 130, 134, jeśli by pamięć nie myli, ilustracje biało-czarne. Ale jeszcze nie tylko. Pewne ilustracje i tu wielki wkład mojej żony był, bo ona się zajmowała. Była tym korespondentem wydawcy. No, przede wszystkim wielka zasługa wydawcy. 98% tych ilustracji pochodzi z moich własnych zbiorów. Reszta, prawda, zbiory muzealne, jednak, którą mi komisarz aukcyjny. Przed sprzedażą obrazu na dwa tygodnie dał do reprodukcji, od razu to poszło. Ale niektóre ilustracje, znane już, myśmy inaczej pokazali, i to dotyczy przede wszystkim takiej ilustracji, która się pokazuje czasem w wydawnictwach mianowicie Węta Charytatywna, sprzedaż charytatywna w hotelu Laubert. I to jest zwykle w formacie połowy pocztówki, na którym coś tam widać, coś się dzieje. Myśmy zrobili z tego ilustrację na dwie strony i wtedy widać, że tam są kramy, że są sprzedawcy, Wszystkie że są sprzedający. Szczegóły. To cały film się z tego zrobił. Zresztą to jest rysunek Lewickiego, świetny, niesłychanie taki dokumentarny. By powrócić jeszcze do kwestii dokumentu, Chopin sam w listach donosił o sukcesie w Hotel Monaco, czyli w miejscu, gdzie znajdowała się ambasada austriacka, pisał tak w liście do Dominika Dziewanowskiego, to jest list z 7 stycznia roku 1833 Wszedłem w pierwsze towarzystwa, siedzę między ambasadorami, książętami, ministrami, a nawet nie wiem jakim cudem, bom się sam nie piął. Więc Chopin w listach stwierdzał ten sukces po koncercie w ambasadzie, po koncercie noworocznym. Listy są jednym ze źródeł bardzo często cytowanych w pana pracy. To jest zawsze źródło ambiwalentne. Z jednej strony pisane w pierwszej osobie, a więc pokazujące punkt widzenia samego uczestnika wydarzeń. Z drugiej strony bardzo stronnicze, wieloperspektywiczne. Jak to jest układać opowieść właśnie z listu? No, biograf musi, wieś, musi czytać wszystko, ale musi być podejrzliwy jak policjant. Wszyscy kłamią. List kłamał. Chopin kłamał. Kłamał zresztą w dobrej Wierzę, bo on pisząc do rodziców starał się upiększać swoje trudne chwile, żeby ich nie martwić. Bardzo ich kochał i żeby ich nie martwić. Ale trzeba to czytać podejrzliwie. Mnie bardzo interesowało to, co Chopin napisał właśnie, że nie wiem, jak to wszystko się stało. No i chciałem wiedzieć, jak to się stało. No i do tego doszedłem. Ale tu mi pomógł bardzo list generała Kniaziewicza, po prostu, który pozwolił mi obalić legendę o tym, że Radziwiłowie mu pomagali. Owszem, od tej rodzinie bardzo wiele zawdzięczam, tylko akurat nie w tym momencie. Znaczy, na początku swojego pobytu spotkał Walentego Radziwiła, którego znał z Warszawy, z którym się lubili, i tamten go zaprowadził na kilka obiadów do znajomych. Następnie razem poszli na operę. Opera była szalenie droga w Paryżu, stąd ta grupka melomanów była dosyć wąska, no i potem znikł. Ja znalazłem list w archiwach wielkiej emigracji, nigdy nie publikowany, generała Kniaziewicza, który był szwagrem Walentego Radziwiła i mieszkali razem w Paryżu. To jest list skierowany do sędziego Trybunału Paryskiego, w którym pisze, że księcia Radziwiła nie ma już w Paryżu, musiał wrócić do kraju. No, to pozwoliło obalić zupełnie tę legendę. Legenda o, legenda o Rothschildach. Druga. E, ja kiedyś e, spotkałem barona Guy Rothschilda, ostatniego właściciela hotelu Lambert. No i zapytałem go wprost, powiedziałem panie baronie, no pan w swojej książce wspomnieniowej pisze o tym, że pańska rodzina pomagała Chopinowi w jego początkach. Skąd pan to wie? A no i, proszę pana, no to, to tak mówiono w domu, ale ja nie mam na to żadnych dokumentów. Jeżeli pan znajdzie, że było inaczej, to niech pan to pisze. A potem machnął ręką i powiedział: Ach, proszę pana, ci wszyscy artyści to nie wdzięcznicy. Niech pan popatrzy, ile mój dziadek zrobił dla Balzaka. A Balzak ja go przedstawię jako Nunzingena, no, postać. No więc e, chciałem zobaczyć jak, jak on żyje, gdzie mieszka, ile wydaje na ubranie, ile wydaje na życie. Jakie to życie można mieć za te niewielkie pieniądze, jakie mu zostały. Rzeczywiście on przyjechał bez grosza, jego ojciec, który go subsydiował. Był profesorem w dwóch liceach warszawskich dobrze płatnym. grojego jego dochodów pochodziło z pensjonatu dla uczniów, który uchodził za najdroższy pensjonat uczniowski w Warszawie. Pensja dla chłopców. W wyniku powstania listopada utracił pracę, do no bo licea zamknięte. Jak licea były zamknięte, to uczniowie wyjechali, więc nie miał środków, żeby tego syna ukochanego dalej subsydiować. Chopin Że, był postawiony samemu sobie. Już po jego śmierci bardzo wielu ludzi przyznawało się do tego, że oni szalenie Chopinowi pomagali, właśnie między innymi Rothschildowie i Radziwiłowie, ale Radziwiłom to raczej inni chętnie przypisywali, tak po prostu, żeby im zrobić przyjemność. Chopin wspominał, że sam się nie piął do tego sukcesu, natomiast z pana książki wynika, że Chopin był dość dobrze przygotowany do tego, żeby tworzyć sobie odpowiednie sieci kontaktów. To znaczy wszelkie listy polecające, wejście w odpowiednie towarzystwa. To była rzecz dla niego naturalna. Chopin dostał bardzo mocne listy polecające już w Warszawie. Tak, on sobie zdał sprawę z mechanizmów społecznych bardzo wcześnie. No, no był genialny, był bardzo inteligentny. I zaopatrzył się w bardzo wiele listów, głównie skierowanych, adresowanych do Włoch. No, tymczasem dostał paszport do Anglii, no, bo władze rosyjskie nie chciały dawać paszportów do tego gniazda rewolucji, jakim była Francja, a zwłaszcza Paryż, bo nie tylko wielka rewolucja, ale niedawna rewolucja lipcowa 1830 roku. Więc dostał do Anglii z przejazdem przez Paręż. No, ten przejazd trwał Nieco przez e, lat e, 18, więc e, przez całą drugą połowę jego życia. Tak, przyjechał przygotowany i okazało się, że no, listy do Włoch były prawie, że zupełnie nieskuteczne, nie, nieużyteczne. Ja zresztą tam tłumaczę w książce Dlaczego jednak trochę Nawet na gruncie paryskim Natomiast listy Te do Paryża były adresowane Do osób wpływowych W świecie muzycznym I rządzących tym światem muzycznym Paryskim Jak na przykład Cherubini Okazały się one zupełnie nieużyteczne Ponieważ ci wszyscy panowie Owszem, te listy przyjęli Przeczytali i nic dla Chopina Biednego nie zrobili w rezultacie był pozostawiony sobie samem. Sobie samemu, ale wieńczy pana książkę ten rozdział triumfalny Chopina, to znaczy emigranta, który musi odnaleźć się w nowym miejscu, staje się nagle prawdziwym kosmopolitą, który w Paryżu zaczyna radzić sobie świetnie. Czy podczas pracy nad kolejnymi wydaniami książki pana spojrzenie na ten okres Chopina jakoś się zmieniało i jakoś zmieniał się pana stosunek do tego kompozytora? Zwracał pan uwagę na inne aspekty jego biografii? Przede wszystkim na pewno zauważyła Pani, że moja książka jest bardzo dobrze udokumentowana, że ja przyjąłem odpowiedzialność za każde słowo, które tam zamieściłem. Tak, rzeczywiście, że e, interesowałem się całym życiem Chopina, ale moja książka ogranicza się do tego, czego nie można znaleźć w innych biografiach. Owszem, po każdym moim wieczorze autorskim, po każdym spotkaniu z czytelnikami, padało sakramentalne pytanie. No dobrze, pan mówi do Chopina, a żorz są? Nawet e, kiedyś miałem takie spotkanie w bardzo snobistycznym klubie, klubie poselsko-dyplomatycznym w Brukseli. I po tej mojej pogawędce podszedł do mnie jeden z tych wspanialców. Był taki koktajl urządzony później, właśnie przyjęcie nawet w tym pałacyku, gdzie to się odbywało. I mówi do mnie, pan, no to bardzo ciekawe, co pan mówi, no dyplomata. To ciekawe, co pan mówi, ale powinien pan kłaść większy nacisk, proszę pana, na te figle Chopina z Sarą Bernard. No, pomylił ją z Jorsą. No, powiedziałem mu, że to następnie zrobię. No ale w końcu to się powtarzało. Ja odsuwałem od siebie i nagle wpadłem na pomysł, dlaczego to jest istotne dla czytelnika. Może nie tyle dla Chopina, ale dla czytelnika. Ten okres, bardzo istotny rzeczywiście, Spędzony z Sand. No i właśnie jestem posłowie z wydawcą i książka powinna się ukazać jesienią. To znaczy książka jest gotowa, wystarczy ją tylko napisać. Mm, czyli kontynuacja, jak rozumiem, przed sławy pokaże tym razem epizod życia z George Sand. Tak, tak, tak. To jest rzecz bardzo interesująca, zwłaszcza na tej ich płaszczyźnie intelektualnej. Ona była w swoim czasie bardzo cenioną, bardzo czytaną autorką. I, I to, to w całej Europie. Tak. Przez kogo? W Polsce była czytana przez polską arystokrację, która... Ona pisała rzeczy straszne, prawda, że trzeba y, całą tę arystokrację wyrżnąć i oni to z upodobaniem czytali i uważali, że ona właściwie ma rację. Taka jest siła literatury. Pan Piotr Wit, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, dziękuję pani i dziękuję państwu. A tę rozmowę poprowadziła Monika Kopcik. Jest 17.32. W audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem jeszcze przez niecałe pół godziny. Opuszczamy teraz okres romantyzmu i cofamy się do epoki baroku, a już za kilka chwil połączymy się z Krakowem. W trzeciej części koncertu skrzypcowego Hamol Antonia Vivaldiego. Ci artyści już dziś wystąpią w Krakowie w ramach festiwalu Misteria Paschalia. My będziemy ten koncert dla Państwa transmitować. Te transmisję poprowadzi Marcin Majchrowski, który jest już na miejscu w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Witaj Marcinie. Witaj Moniko, dzień dobry Państwu, bo jeszcze już można mówić dzień dobry o tej porze, jeszcze ciągle, prawda? Chociaż już tak troszeczkę jest. To prawda, e, zachmurzone Co więcej, w kilka minut po dziewiętnastej dopiero zachodzi słońce, a koncert rozpocznie się właśnie o dziewiętnastej, także w takich tak, warunkach. Wszystko o zmierzchu, muszę powiedzieć z takich jeszcze okoliczności czasu i miejsca, że jest chłodno, a w Kościele Świętej Katarzyny, ale bywalcy festiwalu Misteria Paschalia wiedzą o tym i są na to przygotowani, jest jeszcze bardziej chłodno niż na zewnątrz. No, takie to są uwarunkowania tej przepięknej budowli i, i jednego z najpiękniejszych kościołów w Krakowie, który znajduje się przy ulicy Karmelickiej, przepięknej gotyckiej świątyni, ale miejsce wymarzone właściwie do słuchania muzyki dawnej i smakowania jej, szczególnie w bardzo dobrych wykonaniach, które są Prezentowane i proponowane przez twórców i organizatorów festiwalu Misteria Pascalia. Lincolnity i zespół szwajcarski, wokalny ensemble Voces Suaves pod dyrekcją Amandine Beyer dzisiaj będą wykonywali muzykę Dietricha Buxtehudego, jego cykl kantatowy Membra jesu Nostri. No i do tego jeszcze dwie sonaty instrumentalne Dietricha Buxtehudego na otwarcie festiwalu, właściwie jego serii, tych wielkich koncertów wieczornych, po prostu jak znaleźć bo przecież y, kochamy i Lincolnity, i kochamy Andine Bayer i przyzwyczaili nas do niezwykłego poziomu artystycznego. Naprawdę oni grają, jak to się mówi, bez pudła. Przysłuchiwałem się próbie, która tutaj trwała od popołudnia dzisiaj, więc, więc po prostu to wszystko naprawdę nastraja bardzo dobrze i rozbudza apetyt na ten wieczorny koncert. Koncert muzyki pasyjnej oczywiście, jak to na festiwalu Misteria Paschalia i w tym czasie, w Wielki Poniedziałek, membra Jesu Nostri Dietricha wymarzony repertuar, To I właściwie jest... jeśli chcemy w ten nastrój się e, wprawić. To jest przepiękna muzyka i właśnie też o to chciałam cię zapytać, żebyś powiedział troszeczkę więcej e, o samym tym dziele, ale też e, o tym z jakimi emocjami czekasz na e, to wykonanie, akurat w tym miejscu e, na e, jakiego wykonania oczekujesz? Z tego, co się mogłem zorientować tutaj na próbie, to wszystko jest przygotowane po prostu perfekcyjnie, więc naprawdę, no, nastrajam się na odbiór muzyki. Nie chcę powiedzieć jak z nagrania, bo koncerty to jest coś innego, specyficznego i bardziej wartościowego niż każde nagranie studyjne, w naszych czasach szczególnie, bo wiemy, że na nagraniu studyjnym można poprawić absolutnie wszystko. A jeśli coś jest prezentowane na najwyższym poziomie właśnie w żywym wykonaniu, a dzięki nam mogą Państwo to odbierać, jeśli nie mogą Państwo przyjechać do Krakowa i słuchać wszystkiego w Kościele Świętej Katarzyny. To, to, to są te szczególne chwile, właściwie niepowtarzalne, utrwalane na nośnikach dźwięku, ale, ale w tym jakby tkwi ten cały potencjał wykonawców i i w tym, w tych momentach możemy naprawdę docenić ich wartość i wagę. Naprawdę proszę się przygotować dzisiaj tutaj na niezwykłe wrażenia artystyczne. A że to muzyka kontemplacyjna, wysmakowana i wyrafinowana, bo przecież Bukse pisał swój cykl Membra Jesu Nostri dla niezwykłego na, na niezwykłe zamówienie, bo dla kolekcjonera Gustawa Dibena, szefa kapeli na dworze w Sztokholmie, organisty kościoła niemieckiego pełniącego tam funkcję kościoła dworskiego. To dzieło ukończył w roku 1680 i właśnie zadedykował wielce szanownemu przyjacielowi Gustawowi Dibenowi. Zresztą jedyny zachowany egzemplarz membra Jezu Nostri właśnie ocalał w tej bogatej kolekcji Dibena. Muzycy powracają do tego cyklu jakoś tak periodycznie, właśnie w tym czasie Wielkiego Tygodnia, szczególnie, bo to właśnie cała Europa można powiedzieć konkuruje ze sobą na najróżniejsze festiwale muzyki dawnej w tym czasie. No wiadomo, tradycja chrześcijańska, repertuar jest przebogaty, zresztą niecały jest znany, bo przecież przepastne archiwa włoskie są do odkrycia ciągle i do odkrywania. Pamiętajmy, że tam nie wszystko jest skatalogowane, a nawet przejrzane sp sprzed y, tych paru setek lat, więc y, na pewno można zas zaskakiwać słuchaczy współczesnych jeszcze nie jednym dziełem y, y, pasyjnym, ale Membra Jezu nostri Dietricha Buxtehudego, to jest, to jest muzyka naprawdę szczególna. Tak szukałem w pamięci, bodajże w 2010 roku były wykonywane właśnie te kantaty Buxtehudego. tutaj na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie. Ja miałem przyjemność dla Państwa transmitować, no można powiedzieć z konkurencyjnego festiwalu w Gdańsku kilka lat temu, również Membra Jezu nostri Dietricha Buxtehudego. więc ci z Państwa, którzy będą pamiętali być może tam dawne wykonanie, które u nas w radiu jest sprzed tych nastu lat z Krakowa albo to sprzed kilku lat w Gdańsku zarejestrowane, to będą Państwo mogli sobie przypomnieć i porównać to podejście. Bardzo wysmakowane Mondin Beier do, do tej muzyki, bo przecież to jest skrzypaczka, która no, nie ma właściwie przed sobą żadnych trudności wir wirtuozowskich czy wykonawczych, więc to wszystko się skupia tutaj na interpretacji muzyki, na wnikaniu w głąb tej partytury i na podkreślaniu tych wszystkich afektów i, i, i, i całej konstrukcji muzycznej, która została przelana na papier przez tego te kilkaset lat temu. To, Ale w moim odczuciu to w ogóle nie jest muzyka dawna. To jest muzyka współczesna i muzyka naszego czasu. Hmm. To już dziś. Przypomnę także w transmisji na naszej antenie od godziny 19:00. Marcinie, ja się troszkę uśmiechnęłam, jak powiedziałeś o konkurencyjnym festiwalu w Gdańsku. Tak się złożyło, że dziś Filip Berkowicz opowiadał o tegorocznym programie. I przyszło mi do głowy, żeby ciebie e, zapytać właśnie o to, czy rzeczywiście tak postrzegasz te dwa wydarzenia. No w pewnym sensie one konkurują nawet na naszej antenie i czy jest tak, że co roku przyglądasz się wnikliwie tym programom i przydzielasz palmę pierwszeństwa któremuś z nich? Moje serce jest podzielone na pół, bo i Misteria Paschalia w Krakowie i Actus Humanus w Gdańsku to są te festiwale, na których przez długie lata bywałem i mam nadzieję bywać dalej. I jeśli mówimy o konkurencji, to ona tylko właściwie dotyczy tego, że to się dzieje w tym samym czasie i fani muzyki dawnej w pewnych momentach nie mogą się rozdwoić, bo i propozycja programowa Gdańska i Krakowa jest no, no, można powiedzieć na najwyższym poziomie i z pierwszej ligi, więc tutaj właściwie tylko płacz tego, że to kilkaset kilometrów i nie można przejeżdżać z jednego Oj, koncertu dyplomata z ciebie. na drugi. Nie, nie, nie, ale, ale chciałem na coś innego zwrócić uwagę. W Gdańsku odbywają się tradycyjnie dwie serie koncertów, ta popołudniowa, koncertów kameralnych, często recitali solowych i wieczorne koncerty albo w Dworze Artusa, albo w Centrum Świętego Jana właśnie już z większymi obsadami i szerszym, bogatszym repertuarem właśnie szczególnie obsadowo. Natomiast w Krakowie od kilku lat Misteria Paschalia prowadzą, szczególnie pod kierownictwem artystycznym Vincenta Dimestra, nastawione są też na, na wymiar edukacyjny tego wszystkiego i po, popularyzację tego wszystkiego, co się wiąże z muzyką dawną, sposobów wykonawczych, ale również instrumentów. I chciałem zwrócić uwagę, że w tym roku właśnie takim wątkiem przewodnim to się nazywa string day, czyli y, instrumenty strunowe, instrumenty smyczkowe, ale strunowe szerzej, y, bo jest i wystawa, która się wczoraj otworzyła w Pałacu Potockich. Ona jest czynna tylko, proszę Państwa, do 1 kwietnia i to nie jest pryma dowcip, więc naprawdę proszę się pospieszyć, jeśli chcą Państwo zobaczyć i oryginały z XVII i XVIII wieku, ale także współczesne kopie tych skrzypiec, altówek, wiolonczel, Gamb, na których y, muzycy grają i które są wykorzystywane, są tymi narzędziami muzycznymi do naszej dyspozycji w sensie tego co możemy podziwiać na różnych estradach, zresztą nie tylko w Gdańsku czy w Krakowie, ale będzie też suka biłgorajska czy Fidel Płocka bez których nie może się obyć i inne instrumenty, które były tymi prekursorami współczesnych skrzypiec czy tych barokowych skrzypiec i, i później GAMP, to wszystko jest do obejrzenia właśnie w Pałacu Potockich, a do tego warsztaty, a do tego lekcje mistrzowskie jeszcze i wykłady i na przykład pokazy czy, czy omówienie tego, jak, jak są budowane i, i jaką ewolucję przechodziły struny jelitowe. Więc naprawdę, jeśli, jeśli chcą państwo liznąć troszeczkę tej wiedzy dookoła i przybliżyć sobie tę muzykę również od strony właśnie tej praktyki wykonawczej i narzędzi wykonawczych czyli instrumentów, to, to jest, to to jest wy, wymarzony moment, żeby do Krakowa właśnie przyjechać i wszystkiego do południa posłuchać, bo są koncerty również o o 17. Jutro, dzisiaj to był Koheria Ensemble. Nie, przepraszam, to jutro o 17, bo tak sobie przewinąłem te notatki z gdańską muzyką barokową, Valentinem Mederem, Samuelem Szajtem i Johannem Gottliebem Goldbergiem, żeby tylko kilka rzeczy wymienić, no ale jest również tutaj jutro cykl Dormitio, cykl nocnych koncertów o 22 w Kościele Ewangelickim Świętego Marcina. Martin Egili będzie wykonywał suity na wiolonczele solo, Schmider 1008 i 1010, więc te w tonacjach Demol i S-dur. Więc to naprawdę z jednej strony można przyjść, posłuchać i popatrzeć na te instrumenty, a z drugiej strony jakby skonfrontować to, to wszystko, tę wiedzę nabytą z możliwościami wykonawczymi tych gości festiwalu, którzy tutaj do Krakowa zostali zaproszeni i będą się prezentowali właśnie w różnych cyklach koncertowych. Więc tego jest bardzo dużo. Praktycznie od 12 do wieczora można tylko obcować z festiwalem Misteria Paschalia znaleźć sobie oczywiście czas na posiłek, ale nie wychodzić z poszczególnych miejsc i przestrzeni festiwalowych i łaknąć y, y, y, y, tych, ci, którzy łakną tej muzyki, będą mogli tego doświadczyć. Wszystkie. Ale też trzeba się ubierać ciepło, o czym możesz zaświadczyć, Oj, tak. marznąc właśnie tak, w tak. Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To ja tylko dodam, że bo padło nazwisko Wąsonta Dimestra, czyli dyrektora artystycznego festiwalu jutro. Misteria Paschalia. Tak. On razem ze swoim e, zespołem Le Poème Harmonique Jutro w Bazylice na Piasku, ten koncert również będziemy transmitować i być może też będzie okazja, żeby troszkę więcej o nim opowiedzieć. Marcin Majchrowski jest w Krakowie i będzie dla Państwa nadawać z festiwalu Misteria Paschalia. Ta dzisiejsza transmisja już o godzinie 19.00. 19. Bardzo dziękuję Marcinie. Dziękuję Moniko. Pozdrawiam. To zespólny Concern de la Loche w kompozycji Józefa Haydna, a Państwo nadal słuchają dwójki, jest 17.50. Halo, halo, uwaga, uwaga, mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo, Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. W cyklu polscy twórcy na emigracji dziś o Adamie Zagajewskim, poeta zaliczany do nowej fali, współautor wspólnie z Julianem Kornhauserem, książki manifestu Świat nieprzedstawiony. Po podpisaniu listu 59 przeciw zmianom w konstytucji w 75 roku był objęty całkowitym zakazem druku. Wykładał w Towarzystwie Kursów Naukowych, jak nazywano w latach 70., latający uniwersytet. Od 82 roku mieszkał w Paryżu. Na emigracji ściśle związany z kwartalnikiem zeszyty literackie. Oto fragment pierwszy rozmowy z Konradem Tatarowskim z Wolnej Europy. Wyjechałem z Polski w grudniu 82 roku. Przyjechałem do Paryża. Byłem emigrantem w trzech czwartych politycznym, skoro Byłem w redakcji zeszytów literackich, mówiłem na przykład w Radiu Wolna Europa od czasu do czasu. Robiłem różne rzeczy, które jakby mieściły się w etosie emigracji politycznej, ale jednocześnie bezpośredni powód mojego wyjazdu nie był natury politycznej. Także wyjeżdżałem dosyć lekkomyślnie, tak jak zdaje się większość naszych rodaków. Nawet nie byłem pewien, czy wyjeżdżam na, na bardzo długo, czy na kilka lat. Moja lekkomyślność chroniła mnie przed przed zadawaniem sobie jakichś fundamentalnych pytań, z czego będę żył, gdzie będę mieszkał. I tutaj byłem właśnie podobny do, do rodaków, którzy często tak właśnie postępują, czego ja nie pochwalam, ale tak się ze mną działo. Owocem Pana pierwszych lat pobytu na emigracji intelektualnym owocem, jak mi się wydaje, jest Pana książka Solidarność i samotność, która w moim odczuciu w sposób bardzo ciekawy i głęboki ustosunkowuje się zarówno do wydarzeń w Polsce w latach poprzedzających stan wojenny do okresu Solidarności jeszcze wcześniejszego, jak i do tego, co możemy nazwać statusem emigranta. Ta książka Wzięła się po pierwsze z tego, jakby ze zmiany mojej substancji literackiej. Ja przedtem byłem poetą, publikowałem tomy wiersze, ale pisałem też powieści. Ale w momencie właśnie gdzieś w pierwszych latach osiemdziesiątych podjąłem decyzję artystyczną zaprzestania tego procederu, tzn. zarzucenia pisania powieści. Ten tomik esejów Solidarność i Samotność wypełnił w pewnym sensie lukę, to znaczy Pisałem wiersze i, i byłem skoncentrowany na poezji, a jednocześnie miałem jakby pewne zapasy materiałów literackich, które się nie mieściły w wierszu. To jest jakby taka wewnętrzna warsztatowa pobudka, ale były też przyczyny jakby ważniejsze. Po prostu chciałem opowiedzieć moją przygodę z polityką, bo to jednak była moja przygoda polityczna to późne lata 70. To znaczy, właśnie uczestnictwo, właściwie bardzo skromne, ale dla mnie jednak ważne i, i jakoś tam niesłychanie znaczące w ruchu opozycyjnym. Ja mówię, że było to skromne, bo w końcu nie byłem ani w, bezpośrednio w korze, tak jak Barańczak. Nie robiłem żadnych rzeczy nadzwyczajnych, nawet nie siedziałem w więzieniu, więc nie mam się czym chwalić, ale jednak jakoś tam byłem w to zaangażowany. I, I chciałem to opowiedzieć, a także oczywiście chciałem opowiedzieć to, co się stało potem. Chciałem trochę opowiedzieć o Solidarności, no i o tym, co widziałem w stanie wojennym w Polsce. A jednocześnie opowiedzenie konfliktu, jaki przeżywałem, znaczy konfliktu między kimś, kto pisze, a, a, a obywatelem. Właśnie mnie się wydaje, że ten wątek należy do, do najciekawszych w tej książce, ten wątek konfliktu między byciem personą publiczną, czy czy a artystą, który siłą rzeczy musi posługiwać się innym językiem, patrzy z innego punktu widzenia i jest człowiekiem z istoty samotnym. Był laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Około 2010 roku Adama Zagajewskiego wymieniano jako kandydata do Literackiej Nagrody Nobla zmarł 5 lat temu w Krakowie. I tak kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Agnieszka Łukasiewicz pozostaje za konsoletą. Za chwilę dołączy do niej Tomasz Szachowski, Elżbieta Rzymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro kilka minut po 16. Dobrego wieczoru. To promocja. W literackiej sieście płomienie Stanisława Brzozowskiego, wizjoner polskiego modernizmu, kreśli los intelektualisty rozdartego między ideałami a egzystencjalnym chaosem w burzliwych czasach przełomu wieków. Pamiętam, że kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, wydało mi się, że tak musi wyglądać człowiek odratowany z gruzów palącego się domu. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ten dziwny, tajemniczy pan Michał, jak nazywali go wszyscy dorośli, był na wpół odratowanym pogorzelcem. Powiedź w interpretacji Krzysztofa Banaszyka na naszej antenie codziennie od poniedziałku do piątku o 13.50. Zapraszamy.